Magnificencja wskazała na korpus delicti na stole. Jeśli tak było, jak mówisz, to skąd w rękach Mroczka wzięły się te batony i paluszki? – spytała. – Odebrał je złodziejowi, proszę pani. – Odebrał? Widziałem, jak mu wyjmował z kieszeni. Chciał z pewnością oddać do sklepu. – Nadgryzione? – – To złodziej pewnie nadgryzł, proszę pani. Złodziej też człowiek. Bywają łakomi złodzieje, a znów niektórzy gryzą z nerwów. – Bez komentarzy. Mów tylko to, co widziałeś. No więc o 7.44 chłopcy skończyli obżarstwo i wyszli. Dwadzieścia sekund za nimi wyszedł ze sklepu złodziej. Znasz tak dokładny czas? Żyje z zegarkiem w ręku, proszę pani Czas to nie tylko pieniądz, to także zając Mój tata mówi, streszczaj się Przerwała z niecierpliwiona Czy wyszli razem ze złodziejem? Nie, zupełnie osobno wyszli On dopiero dwadzieścia sekund po nich Bardzo mu się śpieszyło, uciekał Chciał przebiec jezdnię na czerwonym świetle A oni go zatrzymali Subiekci ze sklepu twierdzą, że Mroczek i Ciuruś Uciekali razem z nim Skądże? Po prostu chłopcy byli przekonani, że mają do czynienia z niewidomym, więc gdy tylko zmieniło się światło, wzięli go pod ręce i zaczęli przeprowadzać przez ulicę, mimo jego oporu Opierał się? Tak, miał dość ich kłopotliwej opieki, ale oni twardo go przeprowadzali I wtedy Mroczek wyciągnął mu z kieszeni te batony? Zgadza się że zajrzał do kieszeni człowiekowi, to nawet do niego pasuje. Że połasił się na te batony, też mnie nie dziwi. Ale że po takiej furze lodów, po tych wszystkich melbach i kasatach, mógł jeszcze coś zmieścić w żołądku? Niesamowite! Magnificencja wpatrywała się w swego herlawego ucznia, jak w fenomen natury. – Jak to zrobiłeś, mroczek? – Fenomen natury wzruszył ramionami z nieszczęśliwą miną. – To wcale nie jest udowodnione, że on spałaszował coś z tych słodyczy – wziął go ponownie w obronę po kiełbas. – A w ogóle te batony, te, te paczki kawy, co złodziej przy okazji wyniósł ze sklepu, to nieważne to detal. Ważne jest, że trafiliśmy na ślad niebezpiecznego gangu. – Gangu? – Co ty opowiadasz? – Magnificencja zmarszczyła brwi. – Tak jest, proszę pani. Gangu złodziei kieszonkowych, a podejrzewam, że także kasowych. Przypuszczam, że ich specjalnością jest okradanie z pieniędzy klientów, a zwłaszcza klientek w sklepie. Jest niemal pewne, że planują także obrobienie kas sklepowych i zagarnięcie całego dziennego utargu. Palemon nie pracuje sam. Tam było jeszcze co najmniej dwóch podejrzanych typów z jego gangu. – Patrzcie, patrzcie, jakiś ciebie detektyw – zakpiła dyrektorka. – Chyba ponosi cię wyobraźnia po kiełbas. – Wcale nie. Zaatakowali mnie. – Serio? – No, to trochę moja wina, bo przechytrzyłem, proszę pani. Nie chciałem płoszyć tego typa w ciemnych okularach, miałem zamiar zdemaskować go dopiero przy kasie, więc naznaczyłem go tylko i obserwowałem. – Naznaczyłeś? Jak to? – Przylepiłem mu naklejkę do pleców z numerem. Magnificencja osłupiała na moment. Przylepiłeś temu człowiekowi naklejkę? Tak, proszę pani. Jest naznaczony numerem czternastym. Nic nie poczuł, ale jego wspólnicy musieli się zorientować, że za bardzo im się przyglądam, bo nagle ktoś rzucił mi koszyk pod nogi, ktoś mnie pchnął, ktoś kopnął, wywaliłem się i skręciłem sobie nogę. Zanim się pozbierałem i zaalarmowałem sprzedawców, podejrzanych już nie było. – Mam w to wszystko uwierzyć? – Mówię prawdę, proszę pani. Wielka szkoda, że ten złodziej mi się wymknął. Na szczęście przewidziałem również taki wariant wydarzeń i zdążyłem przedtem wsadzić typowi do kieszeni kubek lodów kawowych firmy Capricorno. – Naprawdę to zrobiłeś? – Tak, powinny się pomału topić i kapać mu z kieszeni, zostawiając brązowy ślad – więc łatwo go będzie wytropić i rozpoznać po tej naklejce. Zresztą dla pewności podałem jego dokładny rysopis. Może go pani kiedyś widziała. On ma wzrost 1,75 m. Zmierzyłeś go centymetrem, czy, czy oceniłeś na oko? Porównałem się z nim, proszę pani. I zmierzyłem różnicę calówką. Zawsze noszę przy sobie calówkę. Zrobiłem to, jak był odwrócony tyłem i zagapił się w towar na półce. 1,75 siedemdziesiąt to nie niezbyt imponujący wzrost, tylko o dziewięć centymetrów więcej ode mnie. Za to ręce ma bardzo długie, ale nie tak długie jak szympans albo gibon. Czy pani dyrektor nie nudzę? Mam przestać? Ależ nie, proszę, mów dalej. Magnificencja przyglądała mu się ciekawie. Prawdopodobnie pierwszy raz w życiu spotkała podobnego ucznia. No to przejdźmy do włosów, ciągnął po kiełbas. Włosy faliste, ciemnobląd, zakrywające pół ucha, ale na czubku głowy łysinka. Jeden włos mam przy sobie, udało mi się zdjąć mu z płaszcza i zabezpieczyć. Pani zobaczy, wyjął z pudełka od zapałek i zademonstrował zaskoczonej dyrektorce. Słaby włos, jak pani widzi, skłonny do wypadania. Przejdźmy do twarzy. Twarz wygolona, bez zarostu, tylko z uszu sterczą mu pędzelki. Duże pęki złotorudowej szczeciny. Cera jasna, delikatna, można by powiedzieć dziewczęca, bez pieprzyków i brodawek, z wyjątkiem jednej małej na czole. Brwi uniesione do góry, jakby ze zdziwienia, lewa bardziej, może z powodu niewielkiej blizny powyżej. Byłaby to w sumie ładna twarz, podobna do twarzy odpoczywającego Hermesa, pani wie, takiego greckiego boga, tylko to lewe oko... Pa, pani nie słucha? Słucha. Co oko? Nieruchome. Pewnie sztuczne. Jedźmy dalej. Nos foremny, prosty, w miarę długi, lecz zatkany. Polipy. Albo zajęte zatoki. Typ oddycha przez usta, wydzielając zapach goździków. Prawdopodobnie żuje goździki albo gumę o takim zapachu. A jeszcze jedno, byłbym zapomniał. Lewe ucho na dole przedziurawione. Chyba ślad po kolczyku. – Magnificencja słuchała oszołomiona. – I to wszystko potrafiłeś zapamiętać? – zapytała z niedowierzaniem. – Od dwóch tygodni ćwiczę zapamiętywanie rysopisów. Czy ten, który podałem, pasuje pani do kogoś? – Obawiam się, że nie. – To nic. Policja była zaalarmowana i powinna go złapać, jeśli zaraz ruszyła w pościg. – Ale czy ruszyła? – Wątpię. – powiedziała Magnificencja. – Policja w naszej dzielnicy nie jest tak operatywna. Zresztą taka kradzież dla niej to błaha sprawa ma. Sto ważniejszych na głowie. – Niedobrze – zasępił się. – Można by rozpracować gang, zanim przygotują większy skok. – Szkoda moich lodów i naklejki – dodał z żalem. – Niełatwo taką kupić, bo to była super naklejka. Odporna na wodę i nie do zdarcia. Na specjalnym kleju. – Nie mam już takich w kieszeni – – Nosisz w kieszeniach naklejki? – zainteresowała się Magnificencja. Dzidek zorientował się, że powiedział za dużo i zacisnął wargi. – On numeruje agentów, pani dyrektor – wyjaśniła usłużnie Nowicka. – Agentów? – przestraszyła się Magnificencja. – Jakich agentów na miłość boską? – – Tych, co zwerbował do agentury. Mnie też chciał przyjąć. Miałam być agentką numer 08, ale nie zgodziłam się, bo się bałam, więc zwerbował Aśkę Wolską, a potem jeszcze Elę Michalską i ponumerował je. Chociaż się broniły. On wszystkich numeruje. – Numerujesz? Cóż to znowu za pomysł? Dzidek wzruszył ramionami zdziwiony, że dyrektorka nie orientuje się w tak oczywistej rzeczy. – Agenci muszą być ponumerowani – mruknął. – Na całym świecie noszą numery, nie nazwiska. – Ale chyba nieprzyklejone na plecach – zauważyła przytomnie Magnificencja. – Zanim nie zapamiętam, kto jest jakim numerem, muszą nosić naklejki, żeby mi się nie mylili. – On jest nowy – przypomniała Nowicka. Trzasnęły gwałtownie drzwi. Do pokoju wpadła wzburzona pani Gipkowska od matmy. Miała wypieki na pulchnych policzkach. Jej bujna pierś falowała. Za ręce trzymała dwóch malców z czwartej. Darka Śliniaka, zwanego Smerfem, i Pikusia Markowskiego. Obaj mieli przylepione na plecach numery. Błagam, niech pani dyrektor coś z nimi zrobi. Ja chyba oszaleję. Cała szkoła dostała dzisiaj amoku. Nikt nie słucha, nikt nie uważa, biegają podczas lekcji, spychają się z ławek, wrzeszczą i wyją, a tu za pół godziny przyjeżdża aktor Bandos. Może się podniecili z powodu bandosa, rzekła Magnificencja. Raczej z powodu pokiełbasa, pani dyrektor, tego nowego ucznia. On wymyślił dla malców zabawę w agentów i rozbestwił ich. To brzydka i niebezpieczna zabawa. Wcale nie zabawa, zaprotestował Smerw. I wcale nie dla malców, oburzył się Markowski, po czym obaj obrazili się solidarnie. To właśnie oni rozbrykali się najbardziej, sapała matematyczka. Na lekcji prowadzili agitacje, werbowali do agentury, potem chodzili pod ławkami i zakładali podsłuchy, a na końcu się pobili. Bo smerw, to znaczy Śliniak Dariusz, zasmarował mi numer pisakiem, wybuchnął Pikuś Markowski. On jest zawisny, bo on ma dopiero numer 013, a ja mam 07, dodał z nieukrywaną dumą. Wcale nie dlatego, wrzasnął Smerf, tylko dlatego, że się stawiał, nadymał i przedrzeźniał mnie. Agent Smerf dostał w nerw. On jest nadętym balonem i nadyma się, a nie ma czego. Sam jesteś balon. Pikuś rzucił się do Smerfa z pięściami.